Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła ósma. Witamy w trzeciej godzinie poranka. Katarzyna Fitzwilliams, Michał Jakubik i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry. Raz jeszcze. Poranek dwójki. Dziś jest środa, 15 kwietnia, 105 dzień roku. Słońce w znaku Barana zajdzie o 19.33. Dzień będzie trwał 13 godzin i 53 minuty. Imieniny świętują dziś Anastazja, Bazyli, Cezary, Maksym oraz Wacław. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Kombatanta, przypominający o tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość. To również Dzień Trzeźwości oraz Światowy Dzień Sztuki ustanowiony w rocznicę urodzin Leonarda da Vinci, symbolu wolności, wypowiedzi, tolerancji i wizjonerstwa. Pogoda na zachodzie dziś umiarkowane zachmurzenie. W pozostałej części kraju chmur będzie więcej, choć pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami głównie na wschodzie popada deszcz. Temperatura maksymalna od 10-11 stopni na północy i w centrum, 14 stopni na zachodzie, aż do 17 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby na zachodzie i w centrum z północy i północnego zachodu, a w pozostałych regionach z kierunków wschodnich. Przed nami w poranku muzyka, która niesie w sobie i taneczny rytm i symfoniczny rozmach. To był słynny pierwszy taniec słowiański Bedur Antonina Dworzaka w wykonaniu Berliner Philharmoniker pod batutą samego Lorina Mazela trzeciej godzinie poranka opowiemy o najnowszej wystawie Archiwum Włoskiej Kreatywności prezentowanej we Włoskim Instytucie Kultury. Zaprosimy też Państwa do Teatru Narodowego w Warszawie na premierę teatralnej adaptacji jednej z najgłośniejszych książek Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych. Rozmowa z reżyserką tego spektaklu Ewą Plat po godzinie 8.30. W Światowym Dniu Sztuki nie mieli państwo absolutnie problemu z rozpoznaniem fragmentu filmowego. Z rozbawieniem rozpoznałam film Stanisława Barei Poszukiwany, poszukiwana. Dziękuję za humor o poranku. Tak pisze do nas pani Katarzyna. Drugą osobą, która błyskawicznie odpowiedziała był pan Jerzy. Do tych z państwa wysyłamy upominki. No a sztuka w pełni. W pełny podzielam zachwyt sztuką Artemisji W Wzmianka o mistrzu i Małgorzacie sprowokowała u mnie skojarzenie literackie, może nieco obok tematu, ale niezapomnianym dla mnie przeżyciem była lektura Czarodziejskiej Góry. Wiedząc, że ta książka, że to książka wymagająca, podeszłam do niej z pokorą i świadomością, że może mnie przerośnie, a jednak okazało się, że lektura sprawiła mi ogromną przyjemność. Delektowałam się każdy rozdziałem I po zakończeniu czułam żal, że już drugi raz nie będzie pierwszego spotkania. Do dziś ze szczególną czułością wspominam tamto głębokie doświadczenie smakowania i wewnętrznej satysfakcji z lektury. E, pisze do nas pani Maria. E, dziękujemy bardzo za ten głos. Prosimy o jeszcze poranek dwojki Radio.pl. No a ja obiecałem państwu jeszcze zaproszenia do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W Warszawie to może taka mała uwertura do tych zaproszeń. Burana, Karla Orfa w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Tym razem za naszym pośrednictwem można się wybrać na spektakl Scorus Opera. No i to jest wyjątkowy wieczór, w którym na pierwszy plan wychodzi chór, zwykle ukryty w tle, tutaj staje się głównym bohaterem i będzie można usłyszeć najsłynniejsze sceny huralne, a no właśnie e, O Fortuna z Carmina Burana, e, opery Pucciniego, Verdiego, Carmen, no i finałowy Mazur ze Strasznego Dworu Moniuszki. E, to jest, to nie jest e, zwykły koncert, to pełne e, rozmachu widowisko z choreografią, z kostiumami, ze światłem, które robią wrażenie od pierwszych minut. Mamy dla Państwa zaproszenia na przyszłą środę, 22 kwietnia Teatr Wielki Opera Narodowa godzina 19. W tej sprawie e, prosimy o zgłoszenia telefoniczne 22 645 22 22. E, 22. Tymczasem jest 11 minut po ósmej. Zagląd prasy. Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu pojawiła się ponownie Magda Mikołajczuk. Dzie Dzień Witaj dobry. raz jeszcze. Niech żyje w nuda. W czasie deszczu dzieci się nudzą. Deszczu, nie deszczu i dorośli, i dzieci. I właśnie o nudzie pisze. W tygodniku powszechnym Karolina Przewrocka-Aderet. Walczymy z nią, tuszujemy, uciekamy przed nią. To sprytna towarzyszka codzienności. Ignorowana, złośliwie się odwdzięczy, ale oswojona i zaopiekowana otworzy drzwi do nowych pomysłów. Po co mi życie pełne przygód, skoro już wiem, jaka było, była tego cena? Zapytała 83-letnia Sara Guter-Davidson. Piłyśmy kawę w jej mieszkaniu w izraelskim domu seniora. Ta wnuczka łódzkiego fabrykanta w 1976 roku wsiadła do samolotu, który chwilę później został porwany przez terrorystów. Napisała o tym książkę o słynnej operacji, powstał też film. Życie Sary nabrało tempa. Nawet w dniu, w którym się spotkałyśmy, opowiadała o swoim nowym projekcie. Nie znała nudy, choć wydawało mi się wtedy, że bardzo już za nią tęskniła, tak pisze Karolina Przywrocka, a później przytacza opinie psychologów, którzy Psychologowie społeczni i socjologowie potwierdzają, że w obliczu rosnącego wpływu AI na naszą pracę i codzienność nudzimy się na potęgę, a jednocześnie nasza zdolność do tolerowania stagnacji się zmniejsza. Codziennie nasz mózg odbiera ogromną ilość bodźców, a im więcej, tym mniej jesteśmy ich, ich w stanie e, przetworzyć. Dziś określa się nudę jako stan afektywny, bo związany z emocjami, które odczuwamy. To nieprzyjemny stan, który pojawia się, gdy tracimy poczucie sensu. Dlatego nuda w psychologii jest często postrzegana jako kontrolka na desce rozdzielczej. Może być sygnałem problemu którym warto się zająć. I mówi o tym w artykule w tygodniku powszechnym dr Maria Flakus, badaczka nudy z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Problem zaczyna się, gdy nudę się ignoruje, zadomawia się w niej. Mogą się pojawić impulsywne ucieczki, takie jak scrollowanie czy zakupy, gdy potrzebuję tu i teraz dostarczyć sobie jakiegoś bodźca, który mnie skutecznie rozproszy, a jednocześnie dostarczy zastrzyku przyjemnego pobudzenia. Co ciekawe, w świecie mediów społecznościowych zaprojektowanych tak, by skutecznie przyciągać, utrzymywać naszą uwagę, ułatwiać sięganie po szybką stymulację, a tym samym również monetyzować nudę, promowanym trendem staje się życie w stylu slow. Proste i skromne, a także wszelkiej maści rutyna od pielęgnacyjnej po wieczorną w wychowaniu dziecka. To trochę tak, jakbyśmy w przewidywalnym, spokojnym czy nawet nudnym rytmie upatrywali schronienia przed szaleństwem czasów, w którym żyjemy. Niech żyje nuda, taki artykuł w Tygodniku Powszechnym. A w Gazecie Wyborczej Dawid Druszcz zwraca uwagę na film zapomniany, filmowe, mało znane filmowe arcydzieło. Chodzi o film w reżyserii Antonio Pietrangeliego pod tytułem Znałem ją dobrze z 1965 roku i Dawid Druszcz przyznaje, że sięgnął po ten film pod wpływem rekomendacji Jima Jarmusza, jednego z najważniejszych amerykańskich reżyserów kino, An, a, awangardowego i Jarmusz y, wybrał filmy, y, które według niego są wartościowe i między innymi w tym wyborze znalazł się mało znany klasyk z lat 60. Znałem ją dobrze w reżyserii Antoniego Pietrangeliego. Zapiałem z zachwytu, gdy zobaczyłem, że ten tytuł jest dostępny online, a w kwietniu będzie szansa zobaczyć go także na dużym ekranie w ramach Timeless Film Festival w Warszawie. To prosta historia. Adriana, wspaniała Stefania Sandrelli, czerwona pogodna i atrakcyjna fryzjerka z prowincji pragnie zostać yy, gwiazdą kina. Wyjeżdża do Rzymu, gdzie szybko zaczyna obracać się w towarzystwie. Bywa na wystawnych bankietach, występuje jako modelka podczas gal bokserskich, udziela wywiadów. Poznaje wpływowych mężczyzn, którzy oferują jej pomoc w osiągnięciu sukcesu. W rzeczywistości chcą ją jedynie wykorzystać. Młoda kobieta zderza się z brutalnymi realiami show biznesu. Ym, znałem ją dobrze, ukazuje moment transformacji, ale co istotne z kobiecej perspektywy. Perspektywy. To feministyczne, niezwykle wrażliwe kino, pokazujące, z jakimi wyzwaniami mierzyły się kobiety w latach 60. -tych. O filmie Znałem ją dobrze, pisze Dawid Druszcz w Gazecie Wyborczej. No właśnie, nie tylko pędzimy za nowościami kinowymi, tak, teraz ale jest trzeba w ogóle mam wracać do wrażenie, tych że wyżdawnych. jest renesans tych filmów, klasyki, kina. Można teraz bo tak, e, bo oglądać ile sobie można na bieżąco? się napawać nowościami. Z książkami nie, ja myślę, też to, to też... samo. Ja myślę, że, że wpadamy w taki rytm, że nowe, nowe, nowe. Nowe, nowe wszystko. No uspokójmy się troszkę i, i częściej wracajmy do przyszłości. Myślę, że też trochę jest to związane z kryzysem kina m, takiego światowego i dlatego wracamy do tych klasyków. Teraz mm. życie się przeniosło do seriali, a film już tak troszeczkę może tak, stracił może na znaczeniu. I jeszcze tygodnik Gazeta Polska, gdzie Krzysztof Wołoczko pisze o książce Joanny y, Łenyk-Barszcz i Przemysława Barszcza Arcydzieła sztuki i tajemnica śmierci. Autorzy sięgają po największe dzieła malarstwa, by opowiedzieć niezwykłe historie ludzkich losów, dziejów i nie tylko duchowych tajemnic. Ogromna erudycja autorów sprawia, że poszczególne rozdziały opowiadają nie tylko o kunszcie dawnych artystów, nie tylko przedstawiają biblijne konteksty, lecz także wtajemniczają nas w przełomach mowę dla sztuki i nauki, odkrycia, procesy i zjawiska. Joanna Łenek-Barszcz i Przemysław Barszcz nie stronią również od wielkiej polityki, przypominając choćby sekretne kartograficzne zadania Jana Van Eyka w służbie burgundzkiego księcia Filipa Dobrego. Tajemnice życia i śmierci są ze sobą splecione najsilniejszą więzią. Chyba tylko nasze czasy pełne są ułudy wiecznej młodości i ziemskich pozorów nieśmiertelności. Krzysztof Wołoczko w tygodniku Gazeta Polska pisze o książce arcydzieła, sztuki i tajemnica śmierci. Nudy nie ma. Nie ma, nie ma. Absolutnie. Magda Mikołajczuk od samego świtu przeglądała dla Państwa Środowe Gazety i Tygodniki. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. No i polecamy Państwu już samodzielną lekturę w domowym zaciszu. był Beethoven w lżejszym, bardziej salonowym wydaniu. Słuchaliśmy wariacji na temat Quante Pubello z opery La Morinara Paiziella w wykonaniu fińskiego pianisty Oli Mustonena. Środowy poranek 2,24 minuty po ósmej. Skąd bierze się włoska kreatywność i w czym tkwi istota włoskiego geniuszu twórczego? Na te pytania odpowiada wystawa, którą można oglądać w Instytucie Kultury Włoskiej w Warszawie. Na ekspozycji zatytułowanej Archiwum Włoskiej Kreatywności znalazły się projekty wybitnych twórców włoskiego designu oraz dzieła sztuki od starożytności po współczesność, w tym cenne eksponaty z Muzeum Archeologicznego w Neapolu. Wystawa powstała we współpracy z Ambasadą Republiki Włoskiej w Polsce oraz włoskim MSZ. Zorganizowano ją z okazji obchodzonego dziś we Włoszech Dnia Made in Italy. W rozmowie z Elżbietą Szymkowską o ekspozycji opowiadają ambasador Republiki Włoskiej Luca Franchetti-Prado i kuratorka wystawy Carla Tozi. Aby ukazać historię włoskiej kultury projektowania stworzyliśmy tu coś, co przypomina orkiestrę złożoną z wielu instrumentów. Każdy instrument opowiada własną historię, ale jednocześnie ponieważ eksponaty są ustawione obok siebie, ich melodie zaczynają wchodzić ze sobą w dialog, zmieniać się i tworzyć coś zupełnie nowego. Ekspozycja przekracza także ramy czasu. Znajdują się tu m.in. eksponaty z Muzeum Archeologicznego w Neapolu. To również pewnego rodzaju eksperyment pod względem tematycznym, bo często wystawy dotyczą historii albo współczesności. Są poświęcone designowi, modzie czy kinu. Tutaj natomiast wszystko to ze sobą współistnieje. Obecne są i kino, i moda, i sztuka, zarówno dawna, jak i współczesna. To swoista kapsuła, którą moglibyśmy wysłać w kosmos jako zestaw elementów reprezentujących naszą kulturę. Pokazujemy też eksperymentowanie i reinterpretowanie dzieł sztuki. Układ eksponatów ustawionych na metalowych regałach może przywodzić na myśl magazyn pełen różnych przedmiotów np. magazyn policyjny. W odkrywaniu sensu tej ekspozycji pomagają specjalne opisy, zawierające informacje o poszczególnych obiektach i biografie ich twórców, to kim są i czym się zajmują. Takich treści często brakuje na wystawach, a dla mnie poznawanie tych historii jest najważniejsze. Dzięki nim te przedmioty zaczynają opowiadać swoje historie. Tak, możemy odkryć na przykład historię sceny z szopki napolitańskiej wykonanej przez jednego z najważniejszych twórców szopek we Włoszech Ulderika Pinfieldiego. Więc w tej małej kapsule znajdują się najważniejsze nazwiska włoskich twórców designu i cała historia włoskiej kreatywności. Te eksponaty są jak nasi ambasadorowie. Przyjrzyjmy się im z bliska. Te trzy eksponaty, które tu widzimy, reprezentują kino film i opowiadają jedną historię. Pierwszy z nich to oryginalny kapelusz jednego z bohaterów filmu Ewangelia według świętego Mateusza, Pierpaola Paola Pazoliniego, wykonany przez słynną pracownikę Sartoria Farani, zaprojektowany przez Danila Donatiego. Obok znajduje się jego prototyp stworzony przez Massimo Pieroniego, który tworzy kapelusze do wszystkich filmów, jakie można sobie wyobrazić, nie tylko włoskich. Natomiast tutaj widzimy wydruk przedstawiający fragment fresku Piera de la Franceschi w trakcie jego renowacji. Tę specjalną dokumentację stworzył Daniele Vergari, który miał możliwość fotografowania procesu konserwacji tego dzieła. To właśnie ono było inspiracją dla Danila Donatiego przy projektowaniu kostiumów do filmu Pasoliniego. Znajdujące się tu przedmioty są jak flesze, nagłe błyski, które układają się w całość. To jest włoski sposób myślenia. Znajdziemy go na przykład w tym starożytnym naczyniu pochodzącym z Muzeum Archeologicznego w Neapolu. To amfora z twarzą kobiety. Tę samą twarz widzimy również na wazie autorstwa Piera Fornasettiego, ikony włoskiego designu XX wieku. Trudno jest opowiadać o Made in Italy, bo jest to tak głęboko w nas zakorzenione i tak dla nas naturalne, że czasem trudno nadać mu jedną precyzyjną definicję. To pojęcie jest rozproszone, płynne, nie zawsze da się je zamknąć w wyznaczonych w I właśnie w tym tkwi sens tej wystawy. prima Powiedziała pani, że Made in Italy to wyrażenie, które zawiera w sobie chaos. Co to znaczy? To jest jak w historii Frankensteina, w której z chaosu wyłania się nowy organizm. To rozkładanie i ponowne składanie elementów, z których powstaje coś, co wcześniej nie istniało. Kultowa torebka, którą tu widzimy, autorstwa Benedetti Brudzikes, to kopertówka ze złoconego metalu, zamykana za pomocą złotej metalowej tasiemki. Przypomina opakowanie z ciastem, które niesiemy, idąc w gości. W ten sposób mówimy tu również o pamięci o naszych tradycjach. To jedna z najbardziej znanych torebek w świecie mody. Pojawiła się m.in. w filmie Seks w Wielkim Mieście. Nosiła ją też Jennifer Lopez. To naprawdę ikoniczny projekt. Rome Made in Italy to marka znana na całym świecie. Tutto il mondo. Włoski sposób myślenia jest bardzo twórczy. To synonim jakości i kreatywności. Można powiedzieć, że jeśli coś tworzymy, nie możemy zrobić tego źle. To byłoby wbrew naszej naturze. Na wystawie z jednej strony mamy znaleziska archeologiczne, a obok nich widzimy obiekty sprzed na przykład 80 lat. Lampetaccia marki Floss i radio Brian Vega. ikony włoskiego designu. Wspomniała pani o eksponatach z Muzeum Archeologicznego w Neapolu. To jedno z najważniejszych muzeów we Włoszech i na świecie. Italia, nel Oczywiście to bardzo ważne i wyjątkowe, ponieważ umożliwiono nam wypożyczenie obiektów, które wymagają szczególnego traktowania. Są bardzo trudne do przetransportowania. Przewozi się je w specjalnych skrzyniach. Z tego muzeum pochodzi ta wspaniała Wenus z białego marmuru. Jeden z najważniejszych obiektów archeologicznych na świecie. I ona też nawiązuje dialog. Obok niej widzimy projekt sukienki autorstwa Silvio Giardini a także współczesną ceramikę, której kształt może przypominać ludzkie ciało. Są tu też obecne włoskie tradycje. Widzimy na przykład zdjęcie przedstawiające połów tuńczyków na Sycylii, ale jest też to, czego nie mogłoby tutaj zabraknąć. Tak, to słynne ceramiczne głowy z Caltagirone, znane też jako głowy Maurów. Zostały one zastawione z inną, współczesną głową. Jej autor Stefano Russo projektuje m.in. okulary dla Prady. To bardzo ciekawa postać. Epper Lake, czym jest Włoski geniusz twórczy. Genio italiano. Hey, è una domanda, che è Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to coś naprawdę wyjątkowego. Myślę, że to połączenie wielu elementów naszej historii, położenia geograficznego, sposobu bycia, wartości. Dzisiejsza Europa nie byłaby taka sama bez włoskiego humanizmu, bez włoskiego renesansu. Wszystko to połączyło się w Italii i stworzyło całość, a następnie zostało przeniesione do Europy, a stamtąd na inne kontynenty. No jak Państwo słyszą za pojęciem made in Italy stoi nie tylko styl, ale także tradycja, myślenie o formie i sile zakorzenione w historii. Wystawę zatytułowaną Archiwum Włoskiej Kreatywności można oglądać w Instytucie Kultury Włoskiej w Warszawie do 26 maja. Efektowny i pełen instrumentalnego blasku. Taki właśnie był finał koncertu wiolonczarowego Bedur Antonia Vivaldiego w interpretacji Jojo Ma i Amsterdam Barok Orkestra pod kierunkiem Tona Kopmana. Minęła 8:35. Gość poranka tunki. W naszym studiu jest już reżyserka Ewa Plat. Dzień dobry. Dzień dobry. W Narodowym w Warszawie przygotowujesz adaptację powieści Olgi Tokarczuk, prowadź swój pług przez kości umarłych. No to jest taka książka, która łączy w sobie z jednej strony kryminał, z drugiej taką przypowieść moralną i opowieść o świecie Brutalnym, dotkniętym przemocą, obojętnością i utratą wrażliwości. Co, co właściwie dla ciebie było takim pierwszym impulsem, żeby sięgnąć właśnie po tę książkę i zobaczyć w niej materiał na spektakl? Pierwszym impulsem był rektor Jan Klata, <gry> który zaproponował mi ten tekst do, do zrealizowania, więc. Był... Ucieszyłaś się, zaskoczyłaś? Ja myślę, że zaskoczyłam się. Ja myślę, że ta książka, jak i sama autorka, nie byłoby moimi pierwszymi wyborami. Do, do pracy, więc w momencie, kiedy dyrektor proponuję taki tekst, zaczyna się taka praca, w której tą książkę się poznaje, w której próbuje się z niej wyczytać to, co dla mnie jest ważne, to co mnie porusza, no i po prostu reżysersko uczy się kochać tą książkę i zobaczyć o czym, o czym ja chciałabym przez nią opowiedzieć. A jak ci się podobał film Pocot Agnieszki Holland, który no, jest filmową adaptacją tej książki z 2017 roku? Ja Pokot widziałam bardzo dawno temu i on tak naprawdę, jeśli chodzi o moje myślenie adaptacji, adaptacją, że wpływu na, na nie nie miał. Natomiast z tego, co mhm. pamiętam, tamten świat był jakoś bardzo zakorzeniony w Polsce um, i bohaterowie, świat otaczający, główną bohaterkę był jakiś taki bardzo mi dobrze znany, jakiś taki bliski. Tam też ten naturalizm był dobrze eksploatowanej i to jest coś, co było mi bliskie. Na pewno. Janina Duszejko, czyli główna bohaterka, no jest taką osobą bardzo niepokorną, osobną. Tu wchodzą takie poza racjonalne, różne jakieś takie prądy, wpływy. Ona się wymyka takim prostym kategoriom. Jak znaleźć dla niej sceniczny język? Żeby, no, z jednej strony nie prowadzić jej do, do ekscentryczki, ale też nie zrobić z niej jakiegoś takiego symbolu. Ja myślę, że nie wiem, czy nazywałam to strategią, ale taką moją strategią od samego początku było podchodzenie do niej bardzo uczciwie i niewidnie. Czyli ja już na etapie książki bardzo z niej strony wierzyłam głównej bohaterce i to się to Karczuk bardzo udało. Um, natomiast ta uczciwość też polegała na tym, że nie nie bałam, nie boję się spytać tej głównej bohaterki, czego ona się boi, czego mi nie mówi. I że traktuję ją razem z Dominiką Kluźnia, która buduje główną bohaterkę, bardzo uczciwie. I nie boimy się jej przedstawiać, czasami nawet krytycznie. Przede wszystkim przedstawiamy ją jako człowieka, który ma swoje lęki, swoje słabości, swoje wady i nie boimy się o tym mówić. Więc dla nas główna bohaterka nie jest ani ideolożką, ani bohaterką mm, bez skazy, czy bohaterką, za którą my musimy pójść jako widzowie. Tylko jest to człowiek, który ma jakąś sprawę do załatwienia z całym bagażem konsekwencji, który za tym idzie. Mhm. Mówi się o tobie, że jesteś młodą reżyserką, która dała się poznać publicznie liczności jako specjalistka od eksplorowania mroków ludzkiej duszy. Mm. Jak podchodzisz do, do, do takich, mm. no, troszeczkę epitetów? Ja myślę, że to jest, to jest ciekawe określenie mroków ludzkiej duszy, ponieważ ja myślę, że mnie przede wszystkim scenicznie, teatralnie, literacko zajmuje człowiek i jego jakieś takie najmniejsze sprawki. I jeśli to przez szerszą opinię zostaje określone jako mroki, to wydaje mi się to interesujące specjalistka. I specjalistka to tym bardziej, a to po prostu jest jakieś bardzo bliskie stanie obok człowieka, jego jakichś, tak jak wspomniałam, jakichś najmniejszych spraw, lęków i tego, o czym człowiek po prostu sam nie chce czasami powiedzieć. Mhm. Wspomniałeś przed chwilą, że to dla ciebie to jest przede wszystkim opowieść o człowieku, mhm. ale to jest też człowiek, kobieta, człowiek mhm. bardziej, tak to widzisz, któremu usuwa się grunt mhm. spod nóg. Mhm. Czy, czy to poczucie utraty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 no, są to dwa czynniki, które usuwają krąc spod nóg, i w spektaklu obserwowany jest, jak jej na dłużej go sobie z tym radzi, jak długo pozostanie sobą, zachowa trzeźwy, rozum wobec tych dwóch napędzających się. Rzeczy. Mhm. No, w tej powieści już trochę w, powiedzieliśmy o tym, że b, niezwykle ważne jest takie napięcie między tym, co racjonalne, a tym, co przeczute, takie jakby, wrażeniowe, nieuchwytne. I jak to przełożyć na scenę? Z jednej strony sposób myślenia o świecie, który nie zamyka się wyłącznie no, w, w takiej zero-jedynkowej hmm. logice. Em, tutaj em, wspomniałeś, że, nie, że, że to się nie zamyka w zero-jedynkowej logice. To za tyle paradoksalne i ciekawe, że podczas prób my zobaczyliśmy, jak bardzo ta bohaterka jest logiczna jak bardzo ona wyprowadza wszystko to, co się nam wydaje oniryczne, mhm. metafizyczne, jak ona bardzo wyprowadza to z logiki. Jak I bardzo... jak bardzo jest konsekwentna. Absolutnie. I jak bardzo to, co wydawałoby się nieprawdopodobne, odwet na zwierzętach, śmierć zapisana w gwiazdach, to jest wszystko jakąś taką strukturą prawie że matematyczną. To jest coś takiego, co, co w każdej scenie nie wydaje się dziwne. Te rzeczy, które otaczają główną bohaterkę, które się zderzają, które właśnie wydają się jakieś magiczne, one wydają się jakimi po prostu faktami. Mhm, I trochę to jest... jak kosmos Gąbrowicza. Dokładnie, tak. I, i, i to, są, to są fakty, którym, którym nie można przeczyć. I to stopniowo okazuje, no, okazuje się być jakąś logiką, z którą trzeba się pogodzić i która nie zawsze jest y, tak bardzo pocieszająca, jakbyśmy jak chcieli. Mhm. U by ta Opowieść jest prowadzona tak, że zagadka kryminalna no, staje się taką jedną z warstw. Tam są pytania o przemoc, o sprawiedliwość, o relację człowieka z naturą. Jak starasz się nie, nie zgubić tej wielowątkowości w adaptacji? Myślę, że ta główna myśl, na której zależa, zależy nam z Miłoszem, to czyli to, o czym ja też wspomniałam tutaj przed chwilą, te dwa tematy, czyli choroba głównej bohaterki, no i ten bezkarny system, który ją otacza,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 Mhm. A na ile w tym spektaklu ważna jest perspektywa samej Janiny mhm. Duszejko, a, a, a na ile cię interesuje taki społeczny mhm. portret świata? Ja myślę, że cały świat, który otacza główną bohaterkę, on tak naprawdę mógłby być jedną wielką emanacją tego, co nam ma w głowie. I cały ten świat jest napędzany prze, prze, prze, przez jej perspektywę. I Tak naprawdę jest metaforą wszystkiego tego, czego ona doświadcza. Natomiast to, że znowu przy okazji okazuje się, że opowiadamy o bardzo konkretnej grupie społecznej, jaką są myśliwi. I nagle w spektaklu okazuje się, że mamy cały jakiś przekrój ich zachowań, tego, czego oni w polowaniu poszukują, ym, tego, jak często towarzyszy temu ym, alkohol, jak bardzo jest jakieś takie zakorzenie jakieś społecznie tkance, no to to nagle staje się mimowolnie społecznym komentarzem, natomiast nie jest to główny priorytet. Głównym priorytetem jest opowiedzenie o duszejko. W centrum sceny w Teatrze Narodowym znalazła się, dzisiaj się znajdzie, bo wchodzicie tak, na dużą tak. scenę, dzisiaj znajdzie kilkumetrowa ambona myśliwska. 7 metrów ma, tak? tak. Czy w tym spektaklu polowanie jest takim dosłownym motywem? Tak, tutaj polowanie stanowi jakąś absolutną strukturę tego świata i ta siedmiometrowa ambona myśliwska, ona reprezentuje cały bagaż polowania jako tej struktury świata, czyli jest to ambona, który tak naprawdę trochę końca nie widać, yy, yy, ambona, która, w której nie widać tego strzelca, ambona, z której jest, w każdym momencie może paść yy, strzał. Ja, jak byłam I może trafić tak, każdego. I można widzieć każdego i każdy wobec niej jest po prostu jakiś no bezsilny, niewinny, no jest tam ona, która po prostu obserwuje, która przypomina też bardzo jakoś sprawnie areszt więzienny, no i przed nią po prostu nie uciekniesz. Mhm. A co, co ten element uruchamia w przestrzeni scenicznej tak. dla ciebie? Jakąś pokorę, dziwną pokorę i to, że, że ambona jest jedynym elementem tego świata, że poza tą amboną mamy na scenie próżnię i ona jest jakimś jedynym punktem odniesienia całego tego świata i tutaj no, no, no, no to prowokuje bardzo różne, tak jak, tak jak wcześniej teraz rozmawialiśmy, różne skojarzenia, ale poza tą amboną nie ma nic i to wydaje mi się być jakimś takim dobrym podsumowaniem przez całe, całego myślenia o przestrzeni tego spektaklu. A jak u ciebie wygląda praca nad tonem tego spektaklu? No bo u Tokarczuk jest i, i, i ciemność, i, i ironia, i czułość, i, i, i pewnego rodzaju, rodzaj takiego przewrotnego humoru. Ja myślę, że i do adaptacji, i do tego, w jaki sposób podchodzimy na scenie, hmm, to się nagle stało takie nie nacechowane większymi emocjami. Tutaj wspomniałam o, o pojęciu logiki, jakimś takim wyciąganiu faktów i bardzo wiele z tych postaci próbuje nazwać swoje emocje, próbuje nazwać atmosferę, w jakiej się znajduje i to bardzo często nie jest właśnie ani nacechowane jakąś specjalną emocją, ani właśnie jakimś humorem, chociaż paradoksalnie na, na tych próbach te sceny wydają się być coraz bardziej komiczne w swoim takim chłodzie. Mhm. Natomiast jakiś taki hud, jakaś taka dokumentalność, z którą my podchodzimy z Miłoszem Markiewiczem, współautorem adaptacji do tego świata, wydaje mi się być dobrym określeniem. W książce, no i pewnie zapewne też w spektaklu, by ważne jest kwestia przemocy wobec zwierząt, no ale też szersza taka perspektywa ludzkiej obojętności. Czy, czy miałaś takie poczucie, że dziś ta powieść no, brzmi mocniej niż, niż w czasie, kiedy wychodziła? Myślę, że tak. Ja myślę, że Świadomość może też jest inna nasza. O, że właśnie, czy właśnie, czy świadomość? Właśnie, bo to, bo to jest, bo powiem, powiem od, od czegoś innego, że to coś, to Karczuk udaje w tej książce i to, co wydaje mi się, jest jakimś dużym, moim takim, znaczy moim jakimś takim zadowoleniem ze spektaklu jest to, że sposób, w jaki bohaterowie mówią o zwierzętach, w jaki sposób y, y, w ogóle w tej książce tworzone są opisy zwierząt, i tak jak u nas spektakl jest to konsekwentnie prowadzone, tworzy jakąś taką dwuznaczność, czy my na pewno mówimy o zwierzętach. Jak bardzo hmm. blisko to się rozszerza niebezpiecznie to się rozszerza na w ogóle na istnienia ludzkie. I wydaje mi się, że łatwość z jaką my dzisiaj potrafimy od określenia kogo, kogoś człowieka określeniem na zwierzę, jak bardzo to jakoś blisko siebie stoi, jest to istotne do, do powiedzenia, bo wydaje mi się, że dzisiaj jest jakoś tak bardzo rozplenione, rozpowszechnione od zaczynając od przestrzeni cyfrowej do medialnej, jak bardzo to ma duży wpływ na to, jak my myślimy o drugim człowieku. Więc ostatecznie w naszym spektaklu nie pojawi się chyba ani jedno zwierzę materialnie na scenie. tak naprawdę dla tych myśliwych niestety niebezpiecznie jest blisko i obojętnie, na co oni polują. Mhm, czyli sposób traktowania natury przekłada się na sposób traktowania drugiego człowieka i odwrotnie, sposób drugiego człowieka traktowania tak. przekłada się na nasze podejście do, do traktowania natury. Dosyć do, okrutne. Dosy, dosyć okrutne, ale jakoś paradoksalnie równościowe. U nas w u nas, u nas spektaklu zarówno myśliwi, jak i sama, duszejko traktują naturę tak samo jak drugiego człowieka, a du, duszejko nie, natomiast y, tutaj grupa myśliwych tak samo lekceważy naturę, tak jak lekceważy człowieka, traktuje drugiego człowieka jak i natura jako hobby, więc jest to jakieś równościowe w jakimś najgorszym okrutnym wydaniu. Mhm. Czy adaptując tak znaną powieść czujesz bardziej wolność interpretacji, czy, czy ciężar oczekiwań troszeczkę gdzieś tam z tyłu mhm. głowy jest? Ja myślę, że przy adaptacji prozy to jest zawsze ciężar tego, co wybrać i jako powiedzieć, ponieważ przy adaptacji prozy ten świat już jest stworzony przez autora i bardzo trudno jest się od niego odczepić i stworzyć świat, który który samemu chce się opowiedzieć. Natomiast tutaj do współpracy hmm, został zaproszony Miłosz Markiewicz, który ten etap pracy tak zwanego ciachania tekstu i pozbawiania go ciężaru autorskiego Olgi Tokarczuk był bardzo pomocny. Więc jest to na pewno ciężar odklejenia się od stworzonego świata i stworzenia go na nowo, żeby powiedzieć to, co się chce opowiedzieć. A co w pracy z zespołem było dla ciebie takim największym wyzwaniem? Zbudowanie świata tej opowieści, czy, czy, czy wejście w, w sposób myślenia bohaterów, czy, czy może napięcie między konkretem a, a metaforą? Przy pracy z zespołem. Ja myślę, że... Największym wyzwaniem jest zawsze poznanie zespołu i stworzenie z nimi wspólnego języka. I bardzo cieszę się z tego, że mieliśmy tak naprawdę bardzo dużo czasu na próby tak zwane czytane, czyli siedzenie przy stoliku. I to trwało około trzech tygodni, zanim weszliśmy już w takie próby sytuacyjne. I wydaje mi się, że to pozwoliło stworzyć na tyle wspólny język i tak zwaną, taką, taką wspólną bramkę, do której idziemy, że tak naprawdę już później stawianie scen, ym, szukanie tego, czego tam bohaterowie co um, wydało się być czymś zaskakująco przyjemnym, czego ja dawno ty? nie miałam, jeśli Taki chodzi komfort o komfort pracy miałaś? Absolutny. Myślę, że Zespół Tarku Narodowego jest tak bardzo świadomy swoich narzędzi, swoich potrzeb, ale też tak bardzo ciekawe perspektywy drugiego twórcy, że to, była, że to była i cały czas jest jakaś bardzo taka zdrowa, twórcza wymiana w tym, że aktor przychodzi ze swoją wrażliwością, z interpretacją postaci, a ja wybieram i razem w tym idziemy, więc mhm. jest to bardzo jakaś wzorowa praca. To na zakończenie naszej rozmowy trochę odwrócę perspektywę, Czego chciałabyś najbardziej od widza po tym spektaklu? Żeby wyszedł z poczuciem niepokoju, współczucia, gniewu? Co cię najbardziej by interesowało? Ja myślę, że chciałabym, żeby wyszedł z jakąś ogromną ilością pytań. Albo z takim jednym pytaniem, które, od którego nie będzie mógł się odkleić. Z takim pytaniem o to, jak ja, jak ja sobie radzę jako człowiek z byciem człowiekiem, i, i czym to człowieczeństwo wobec drugiego istnieje nie jest. Albo też takim pytaniem, czy ja na pewno jestem taki dobry, jak mi się to wydaje na co dzień. Natomiast ja bym to podsumowała tak, że ja zawsze bardzo chcę, żeby, żeby widzowie wychodzili z pytaniami, z którymi się później mogą zmierzyć mhm. dalej. A jeśli to się skończy niepokojem, strachem albo nie wiem, tak jak wspomniałeś, no to, no to zobaczymy, pogadamy po, po spektaklu. O pracy nad spektaklem prowadź swój pług przez Kościół Marłych, według powieści Odgi Karczuk opowiadała w poranku reżyserka Ewa Plat. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Premiera za tydzień, 25 tak. kwietnia w Teatrze Narodowym w Warszawie. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten spektakl. Prosimy o zgłoszenia mailowe. Poranek radio.pl. Słuchaliśmy pieśni bez słów de Dur Felixa Mendelssona w wykonaniu Petera Wispelweja i Paola Giacomettiego. Za 3 minuty dziewiąta naszą płytę tygodnia If Music Jakuba Józefa Orlińskiego zdobywa dziś pani Agnieszka Zgielniowa nagrodę dodatkową pan Grzegorz z Zielonej Góry. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile w sprawie Światowego Dnia Sztuki. No a środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od szóstej Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. A na finał poranka Jazz Fusion w bardziej energetycznym wydaniu.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 Czekam na Państwa w piątek o dziewiątej. Dawno, niedawno, Magdalena Łosz.